wewnętrzne, rozważanie. Kiedy przebywamy z Bogiem, posiadamy w naszym duchu władze poznawcze, aby rozstrzygać, które rzeczy od Boga są, a które od Boga nie są. Człowiek przebudzenia, to nie jest człowiek naiwny, jest to człowiek wiary, ale nie człowiek naiwny. Rozumiesz? Człowiek przebudzenia nie chłapie wszystkiego i mówi, wola pańska, wola pańska, wola pańska. Coś się tak wie, wola pańska. Wola Pańska, nie. Człowiek Przewodzenia to człowiek rozsądzający wewnętrznie. Bo jest napisane, dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie jaka jest wola Pańska. Czyli my mamy absolutne władze w sobie, żeby rozumieć jaka jest wola Pańska. Żaden chrześcijanin, kochani, żaden człowiek narazony z Bożego Ducha i upełniony Duchem Świętym, nie jest pozbawiony możliwości rozróżniania. Żaden. Żaden. Diabeł natomiast jest fachowcem, jeżeli chodzi o zahachmelcenie życia w naszym życiu, rozumiecie? zachmęcenie zakręcenie i robi to w mistrzowski sposób, bo jest mistrzem tej dziedzinie, to jest złodziej, hoksztaplet, oszust, morderca, bydle. Tak jest on. I przychodzi do chrześcijan i wprowadza w nich rzeczy, które nie są wolą państwa. Na przykład, jeszcze raz powiem, taki ruch powstał, który biega za chorymi i ich Taki ruch jest. Ja zawsze mówię, a potem mnóstwo tych ludzi ze mną się kontaktuje i to są bardzo nieszczęśliwi ludzie generalnie. Bardzo nieszczęśliwi ludzie. Wyautowali się ze swoich wspólnot. No jak takie jakieś martwej wspólnoty się wyautowali, to wszystko jest ok, bo w martwej wspólnocie nie można tam siedzieć, bo tam się tylko pochować. To wiesz? Ale jeżeli się wyoutowali z żywej wspólnoty. Rozumiesz? Dlatego, że oni chcieli biegać za chorymi i ich uzdrawiać, to oni będą bardzo nieszczęśliwymi ludźmi. I mnóstwo tych ludzi jest ogromnie nieszczęśliwi. To są pozaburzani ludzie. Czyli ludzie sobie udowadniają w wielu przypadkach, rozumiecie, że uzdrowienie chorego przez jego ręce, tak? Jest stymulacją do jego życia. Ja mówię, człowieku, jeżeli służba dla ciebie w ogóle jest, jakby lekarstwa ma twoje deficyty, to ty się musisz nawrócić myślenia. Rozumiesz? I ludzie się cieszą, yy, bo, bo ktoś tam został uzdrowiony. Ja mówię, ale co zrobiłeś dalej z tym uzdrowionym? No nic. Tak zostawiłem. Nic. Inny. I co mówię? Uzdrowiłeś chłopa na ulicy i go puściłeś? No dałem mu numer telefonu, żeby zadzwonić. Ja mówię, lalitość polską. Wiesz, apostolstwo to jest w ogóle budowanie. I dostaliśmy, jak mówili robiliśmy, Zbierzymiarławskę i apostolstwo. Bóg na nas złożył odpowiedzialność budowania, że jeśli bierzemy za jakąś robotę, to musimy ją robić dobrze. Musimy ją dobrze robić. Albo jej nie róbmy. Albo róbmy ją dobrze. A Bóg pomoże Ci robić ją dobrze. Tylko musisz chcieć ją robić dobrze. Tak? Ci ludzie potem dzwonią i mówią, no bo ja się goniłem taką kobietę i ja ją zapytałem, czy się o nią pomodlić, o uzdrowienie. I i ona powiedziała, no dobrze, jak chcesz, to się pomóc. Ja, no, ja mówię, no nic się nie wydarzyło. I mówi, i dlaczego się nie wydarzyło? Ja mówię, dlaczego się miało wydarzyć? Widziałeś Jezusa, który gonił za chorymi. Raz, Jezus. Pokażę sobie, podnosi tu chmary do góry i goni chorych po ulicach Jerozolimy. Jerozolimy, że to śmieszne. Jest. Zobaczmy, że tak nie ma? Tak nie było. I chodził i co robił, świecił, świecił, świecił. My stawicznie wytrabiany chorych. Bardzo to nie będzie. Na pewno nie nigdy chory. Mnie już ślepy chciał pobić na ulicy. Dwie kobiety z kulami, chciałem ją obłożyć kulami. Proszę Ciebie. Chciałem ją uzdrowić. Ja nie wiedziałem, że one nie chcą być uzdrowione. Że ich Bogiem jest ZUS. A ich przeczół poprosi ciebie Matka Renta. Ja nie wiedziałem, że one kochają ZUS. Tak jak kocham Jezusa. Okej? Okay? No co ty? My żyjemy w Polsce, kochani, nie w Nigerii. W Nigerii ludzie się cieszą, jak się ich zdrowia. W Polsce niekoniecznie. Czujesz klimat. Taki mamy kraj. Trudny kraj. W tym kraju musimy być, jeżeli chcemy mieć przebudzenie, musimy być ludźmi, którzy są rozsądni i rozumieją, jaka jest wola pańska. Nie wszystko to. Co, jest, co dzieje się w jakimś kraju, będzie się też dziać u nas w taki sposób. Gdybyśmy... Tylko tą grupą, co tu jesteśmy. Tych z was, co, co znam, gdybyśmy pojechali do Nigerii, a tam do Nigerii, do Stanów byśmy pojechali, to się założyli w to będzie, wiecie? A w Nigerii byśmy mieli służbę na tym razie, Bo tam by się kolejkami ustawiali do nas, żebyśmy uzdrawiali i wypędzali demony. A u nas z demonami się je lać. Jak tu przyjechała grupa przebudzeniowców ze Stanów do Polski, w Mariocie mieli swoje pokoje, to siedzieli przez dwie godziny za głowę nie trzymali. Potem przyjechali na spotkanie i mówili, te wolne amerykańskie to są takie w porównaniu no, ja do waszych. człowieka. taka czapa na nich spadła. Ty, czapa na nich spadła. Rozumiesz? W Polsce jest tak, że ludzie odzyskują wzrok, prostują się kręgosłupy, rozumiesz? A oni nie chcą Jezusa przyjąć. W Nigerii i w innym kraju to by Cię po nogach całowali. tak? I by na rękach nosili, mówili, bo mężu Boży, tak? A on nas odbójcie, proszę Ciebie, i podziękuję, proszę Ciebie, Marli zawsze dziewicji. Ty mógł zrobić na ulicy, od Marii zawsze dziewicji. Dziękuję ci, Mario. Że mnie uzdrowiłaś przez, jak to nie mówią, Brata, od, protest, brata protestanta odłączonego. Bracia rozłączeni. Bracia, tak bracia, ale odłączeni. To, to dobrze, to Janek zawadził to wszystko. Rozumiesz? To Janek zawadził. To wcześniej to rozsądził strasznie. Chcę, żebyście zrozumieli jedną ważną rzecz, że aby rozumieć, jaka jest wola państwa, musimy być ludźmi rozsądnymi, Musimy rozsądzać, nie bójmy się rozsądzać. W Duchu Świętym będziesz widział rzeczy prawidłowe. Nie bój się, że się pomylisz, nie pomylisz, że jesteś Bożym Dzieckiem. Rozumiesz? Nie bój się tego, rozsądzaj, podejmuj decyzję. Czasami to będą decyzje takie bardzo, jak powiedzieć, trudne. Odważnie trzeba będzie je przyjąć. Ostatni werset. I nie ubijajcie się winem, które powoduje rozwiązać, bądźcie pełni ducha. Wkładałem to i to jest ciekawe, że ten w ogóle ducha tutaj jest napisany z dużej litery. ale nie jest napisane w ogóle z dużej litery. I to czytamy, to myślimy, że tutaj chodzi, że nie ubijajcie się winem, które powoduje rozwiązać, ale bądźcie pełni ducha świętego. My jesteśmy pełni ducha świętego. Wiecie, że wszyscy chrześcijanie są pełni Ducha Świętego? Wiesz, że nie możesz być bardziej pełnym Ducha Świętego? Cały Duch Święty jest w Tobie. Cały Duch Święty jest w Tobie. Nie możesz być bardziej pełny. Co to znaczy, nie ubijać się winem, ale być pełnym Ducha? Chodzi o to, aby nie czerpać ze świata. Aby nie czerpać z systemów myślowych tego świata, ale być pełnym jakby zarządzać naszą duszą za pomocą naszego ducha. Być pełnym naszego ducha. Twój duch jest zjednoczony z Duchem Świętym. Ty codziennie stajesz przed wyborami, czy postępować według ducha, czy według ciała. Każdego dnia, w każdej sekundzie podejmujemy decyzję. Rozumiecie? Każdej chwili, jak postąpić tak czy inaczej, tak czy inaczej, tak czy inaczej. Wiele ludzi na to rozmawia i mówi, jestem w takiej sytuacji, ale jak to zrobię, jak postąpię tak, jak mam przekonanie, ludzie mnie o coś pytają, a ja po żydowsku mówię, ale co ty myślisz o tym? Powiedz ty mi, co ty myślisz? No ja myślę, że jak postąpię tak, jak uważam, to oni mnie z tej pracy wyrzucą. A mówię, ok. To co proponujesz? No szukam rozwiązania. Ja mówię, ale nie ma mówię, muszę ci powiedzieć, że dostałeś rozwiązanie. Oto, w twoim duchu posiadasz informację, jak należy postąpić. Ale musisz podjąć decyzję, czy tak postąpić i musisz być gotowy na poniesienie konsekwencji. Ale mam dla ciebie dobrą nowinę. Jeżeli postąpisz zgodnie z przekonaniem w twoim duchu, czyli będziesz pełen ducha w tej dziedzinie, rozumiesz? To na 100% odniesiesz sukces ale zostanę bez pracy. Wiem, że zostaniesz bez pracy. Może tak się stać. Ale jeżeli ty zostaniesz bez pracy, to na 100% twój Bóg tak, poprowadzi sprawę w ten sposób, że nie tylko będziesz miał pracę, ale będziesz miał w niej więcej pieniędzy. I ja mam to z doświadczenia. Widzicie, od 2001 roku, kiedy się nawróciłem do Boga, nigdy nie miałem cofnięcia, pod tytułem, że na przykład, już mówię tylko o sprawach finansowych, że miałem powiedzmy w jakimś roku gorzej niż w poprzednim, ja zawsze mam lepiej. To cały czas idzie pod górę. Zwalniali mnie z różnych prac. Z różnych prac. Wszedłem do pracy, głosiłem Ewangelię, poszedłem do jednej pracy i głosiłem Ewangelię. W ciągu sześciu godzin tej pracy, dostaje telefon. Pracownica mi podaje telefon, tam nie było szefa. Przynosi mi telefon i szef dzwoni. Ja tego szefa jeszcze nie widziałem na oczy. Umówiłem się z nim przez telefon, że przychodzę do pracy i powiedziałem, mu wszystko, facet był zadowolony, wszystko było wspaniałe. tej pracownicy zwiastowałem Ewangelię. W ciągu sześciu godzin facet do mnie dzwoni i mówi tak, proszę natychmiast opuścić miejsce pracy, bo wezmę ochronę. Uczyłem. Takie coś tak. W innej pracy pracowałem miesiąc. Jak zacząłem, jakbym nie głosił Ewangelii, to bym pracował. Ale kiedy zacząłem głosić Ewangelii, to pracowałem do pierwszej wypłaty. Wypłacili no, mi pieniądze i powiedzieli, oczywiście grzesznie, nie to oni, nikt mi nie powiedział, że tylko zgłoszył Ewangelii. Tylko powiedzieli, to no, jest redukcja etatów, ale miesiąc to no, były etat, teraz nie ma etatu. no nie ma. Płakać mi się chciało. Płakać mi się chciało. Chciało mi się po prostu płakać, ponieważ yy, yy, yy, no, mam rodzinę, i ale płakałem przed Bogiem. Płakałem przed Bogiem. A On podnosił moje życie. Zawsze wyżej, zawsze wyżej, zawsze wyżej i zawsze wyżej. Widzicie? Przebudzenie jest związane z tego rodzaju rzeszami. My, myśląc o przebudzeniu, myślimy o potężnych fajerwergach. Tak samo jak na przykład my, przyjaciele, oglądając jakąś dziedzinę życia, taką wspaniałą dziedzinę, nie wiem, oglądając pałac na przykład, oglądając pałac, my myślimy tylko o tym pałacu jako o tym, co widzimy teraz. Ale wiecie, ile to było budowane? Wiecie, jakie tam są fundamenty? Ile tam trzeba by było włożyć roboty w to, żeby ta rzecz powstała? Często widzimy rzeczy, które już są teraz. Przebudzenie wielu ludziom kojarzy się z, Bożą, z Bożymi manifestacjami, ale ludzie nie rozumieją, że te Boże manifestacje są związane z drożnością Bożych ludzi. Jeżeli Kościół będzie niedrożny, to Bóg nie będzie mógł działać. Zaznaczam słowo, nie będzie mógł. Rozumiecie, o czym mówię? Nie będzie Bóg. Ten Wszechmogący Bóg nie może pewnych rzeczy. I koniec. Tak jest z tym Bogiem, ponieważ tenże Bóg związał się wolną wolą człowieka. I Bóg bardzo chce, żeby ten cały świat, tak, stawał na nogi. Żeby ludzie ożywali, żeby stawali się częścią Kościoła. To jest marzenie Boże. Po to wszedł na ziemię i umarł na krzyżu. Po to to się stało. Ale on tak sobie upodobał, że przez głupie zwiastowanie ten świat się ma podnieść. Przez to się ma podnieść? Przez głupie zwiastowanie. A można by... Słuchajcie, przecież to było mistrzostwo świata. Na przykład, nie wiem, BBC, tak? BBC, wielka stacja telewizyjna, tak? Albo CNN, prawda? I teraz raptem sobie Jezus wpada sobie wpada, no, przez dach. Jeden w ogóle wiesz. Jezus wiesz, krowy spadły. Jestem! Kto by mnie nie uwierzy, to do piekła. Żeby wszyscy leżą mnie dodać. Rozumiesz? Fajnie by było, ale tak nie ma i nie będzie nigdy. Takiego czegoś nie ma. Bóg działa przez Kościół. Przeze mnie i przez Ciebie. Bóg działa przez Kościół, tak? Ale Kościół musi być drożny! Chodźcie do to miejsca, ludzie! Chodźcie tutaj. Tu chwili. jakieś cztery. Kościół musi być drożny, bo jeżeli Kościół nie będzie drożny, to nie będziemy w stanie dać możliwości przepływowi Bożemu. Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj rozstali z pewną fikcją, że nastąpi jakikolwiek ruch przebudzeniowy bez naszego udziału. Chciałbym też, żebyśmy się rozstali z fikcją, że nasz udział ma polegać na tym, że e, oczekujemy enigmatycznych działań Bożych w naszym życiu bez zmiany nas samych. To jest bzdura. Jeżeli zbadacie życiorysy ludzi przebudzenia, to zobaczycie, że wszyscy ci ludzie to byli ludzie, którzy zmieniali duszę swoją. Rozumiesz? Oni orali swoje dusze, tak? Nie ma takich przebudzeniowców, którzy chodzili sobie po tej ziemi i Bóg tam mówi, o wybieram Cię, e, bracie, bracie G. teraz będę Ciebie używał, tak? Brat G. Lake poniósł ofiarę przebudzenia. Ofiarę poniósł. Na przykład takie, że mu rodzina wymarła. Żona mu umarła. Na przykład. Dziecko mu umarło. Takiej rzeczy się nie mówi na przebudzeniowych spotkaniach. Czemu tak to się stało w życiu? Ponieważ nie rozprawił się z pewnymi rzeczami. Z jednej strony odniósł potężny sukces, tak? Z drugiej strony w jego życiu nastąpiły różnego rodzaju tra tragedie. Sukcesem było to, między innymi, że te tragedie nie wypiły go z rytmu Bożego. Wczoraj rozmawiałem, przedwczoraj, z naszym takim przyjacielem, którego mama się rozchorowała. Rozchorowała się na raka. Są to ludzie służby. Wspaniali ludzie służby. On jest bardzo dobrym ewangelistą, Głosi Ewangelię, uzdrawia chorych, wypędza demony, a jego mama się rozchorowała na raka. Jego tata jest pastorem kościoła. Głoszą pełną Ewangelię u siebie w kościele. A ona się rozchorowała na raki. Ja z tym rozmawiałem wczoraj. Mówiłem mu, przyjacielu, mówię: To w ogóle nie definiujecie, ani Twoje słowa. To nie definiujecie. I on odpowiedział: "Wiem, mówi: My się nie wycofujemy z My się nie wycofujemy. Ta ustał przed całym kościołem powiedział: Mówi, cokolwiek by się stało, nigdy nie będę głosił innej Ewangelii niż ta, że Bóg zdrowia chorych, tak? że uzdrowienie jest skrzyża, że choroby nie są od Boga, że chrześcijanie nie muszą chorować. Nigdy nie będę niczego innego głosił. Tak? Podejmuję pewne decyzje. Tak dzieją się jakieś sprawy. Tak? Wierzymy we wskrzeszanie zmartwych. Kiedy w listopadzie umarła mama mojej żony, moja teściowa, do późnych godzin nocnych, byli tam ludzie. Była Agata, był Michał. Byli ludzie, którzy wskrzeszali ją w martw. Nie zadzwonili. Po karawan tylko siedzieli z trupem północy i wskrzeszali ją martwych. Nie wróciła. Czy to oznacza, że Bóg nie wskrzesza z martwy? To nic nie oznacza. To nic dla nas nie znaczy. Nic to dla nas nie znaczy. Nic to nie znaczy dla mojej żony, nic to nie znaczy dla Michała, nic to nie znaczy dla nas. Ponieważ. Rok temu wskrzesiłem swojego syna. To nic nie znaczy. Ludzie przebudzenia, to są ludzie, którzy nie przyglądają się jakiejkolwiek formule zewnętrznej. Nie upijają się winem tego świata, ale są pełni ducha. Postępują według ducha. Według ducha, nie według ciała postępują według ducha. Dlatego ludzie przebudzenia to ludzie rozwoju duchowego. Jeżeli my oczekujemy przebudzenia, to musimy wiedzieć, że dusze nasze muszą być przebudzone. Dusze nasze muszą być przebudzone. Dopiero wtedy sięgniemy po ten kraj. Sięgniemy po polityku. Sięgniemy po świat kultury, sztuki. Ja nie wierzę w to, że się niech po polityków w taki sposób przyjaciele, że będziemy siedzieli sobie na naszych grupkach i będziemy się modli, żeby tam przebudzenie przyszło. Ja przepraszam, sorry, to może rani czyjeś uczucia wstawiennicze. Ja wierzę w coś innego. Ja wierzę w to, że będziemy mogli tam wtargnąć. Ja wierzę w to, że będziemy mogli iść głosić do tych ludzi. Ja wierzę w to, że będziemy zasiadać przy stole z możnymi tego świata, tak jak mówi słowo. Ja wierzę właśnie w to, że osobiście będę ich głosił. Rozumiesz? Będę się o nich modlił i zawsze się modlimy w kościele o naszych polityków. Przenosimy ich do Bogu, chronimy demoniczne siły wpływu na nas, które działają na nasz kraj. Rozbijamy to. Stajemy w wierze. Rozumiesz? Ale modlimy <słuch> się też, żeby tam włazić. Chcemy tam wleść. Chcemy wejść do ludzi biznesu i głosić Cię Chrystusa. Rozumiecie, chcemy tam wleść. Ale, żeby tam wleść, musimy być ludźmi nie z systemu tego świata, ale z naszego wewnętrznego życia. Chcę Cię dzisiaj zachęcić do tego, abyś sięgnął po przebudzenie, które jest Twoim duchem abyś to wziął. Będziemy się modlić dzisiaj do każdego z Was, którzy chcecie udzielenia Bożego namaszczenia. Ale musisz wiedzieć jedną rzecz. Transfer namaszczenia. Istnieje transfer namaszczenia. Dzisiaj będziemy to robić. Ale transfer namaszczenia jest ściśle związany z Twoimi decyzjami. Krótko powiedziawszy, namaszczenie ono dojdzie do miejsca, Twojej decyzji. A dalej nie będzie mógł się poruszyć. Nie da rady. Żadna siła Wszechświata nie poruszy decyzji człowieka. Żadna siła Wszechświata. Rozumiesz? Żadna siła Wszechświata nie poruszy decyzji człowieka. Wczoraj, przedwczoraj spotkaliśmy takiego brata, naszego przyjaciela on jest wspaniałym kucharzem. Bardzo dobrym kucharzem jednym z lepszych, jakich znał w ogóle, bo jadłem, jadłem z jego ręki, różne rzeczy. Jest pasjonatem tego. I on był w trakcie zmiany pracy, pracował w takiej restauracji poza granicami, pod innej i wrócił do Polski, i nie miał pracy na początku, i on się przyjął do piekarni. I w tej piekarni on w ogóle cierpiał, bo w ogóle to nie była dla niego praca. Nie lubił tej pracy. Ale pracował, ma żonę, Dziecko, drugie dziecko w drodze. I któregoś dnia wrócił do domu i mówi: nie, Jak on powiedział? A, zadzwonił do szefa, tak? Zadzwonił do szefa i powiedział: Więcej nie przyjdę do tej pracy. Nie przyjdę do tej pracy. I powiedział do swojej żony: mówi, Jutro będzie praca. I następnego dnia, Zadzwonili do niego z jednej z lepszych restauracji u niego w jego mieście i zaproponowali mu kucharza kuchenkę. Dlaczego tak się dzieje? Z jakiej przyczyny? Potężna determinacja. Wiecie, jak wygląda wiara w akcji? Jest determinacją. Determinacją. To jest wiara w akcji. To jest wiara w akcji. Wiara w akcji. Nie ma nic za mną, jest tylko przede mną. Idę i to zrobię. Wszystko mówię w tym, który wyłaca w Chrystusie. Idę tam! Idę, rozpędzam się, idę, idę, idę. Zostawiam go za mną i do tego to przede mną. Żeby tak funkcjonować, trzeba być człowiekiem, który jest rozwinięty z duchowo. Zachęcam Cię Będziesz czasami, jak Jeremiasz siedział, mówił, on się tak mocno mówi, namawiałeś jej akwy, namawiałeś i dałem się namówić. Lamentujący prorok. Ale się dał namówić. Ale poszedł w tą stronę. Zdecydował. I w najcięższym miejscu Jego życia, w najcięższym miejscu, gdzie bym siedział w cysternie, takiej dziurze w ziemi, w ogóle skazany na zakładę, i płakał i mówił, Panie, zobacz, co oni są, wrzucili mnie tutaj, chcą mnie wykończyć. Panie, zrób coś! I przemówił do niego Bóg bardzo silnie wtedy. I powiedział, jeżeli, Jeremiaszu porzucisz to, co pospolite, Jeżeli porzucisz to, co pospolite, uczynię Cię naczyniem do celów zaszczytnych. Ale teraz, Jeremiaszu, porzuć to, co pospolite. Co to jest pospolite? Czy to jest złe? Nie. To nie były rzeczy złe. Jeremiasz to był dobry człowiek. Jeremiasz to był Boży człowiek. Jeremiasz był kapłan z rodziny kapłańskiej. Rozumiecie? Pospolite rzeczy to były rzeczy przeszkadzające przebudę. Mogą być dobre rzeczy w Twoim życiu, ale kiedy podejmiesz decyzję, że chcesz być człowiekiem przebudzenia, to te dobre rzeczy zaczną Cię ciążyć. Zaczną Cię ciążyć. Pewne toki myślowe, pewne relacje, pewne systemy, w których jesteś. Rozumiesz? I będziesz musiał podejmować kolejne decyzje, żeby wychodzić z pewnych miejsc, z pewnych relacji, żeby gwałcić i łamać swoje toki myślowe. Będziesz musiał podejmować ryzykowne działania. Człowiek przebudzenia to jest ryzyko, ale to ryzyko się zawsze opłaca. Zawsze się opłaca. Zawsze się opłaca. Przyjadziele, zaraz się będziemy modlić. Przed modlitwą chciałbym, żebyśmy zebrali ofiary. Ta sala jest wynajmowana. Nie trzeba za nią zapłacić. Macie jakiś koszyk a początku? Jakiś czapki zieraliśmy fajnie na myśli w poczapie taką zbierzmy zbierzmy pieniądze chciałbym, żebyś w swojej duszy podjął decyzję, że chce być człowiekiem przebudzenia. Chcę być człowiekiem, który poniesie sztandar przebudzenia w tym kraju. Nie patrz na innych. Spójrz tylko i wyłącznie na siebie. Pójść na siebie, żyjemy w epoce, w której mamy wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Mamy lepszą sytuację, niż którykolwiek z proroków Starego Testamentu, niż którykolwiek z wielkich mężów Bożych. Rozumiecie? W ogóle mamy, najlepszą sytuację, jako mamy lepszą sytuację niż apostołowie. Żaden apostołowy nie ducha, nie. Wiem. Żaden. Ty wiesz, co to znaczy? Przyjść z Ewangelią na przykład do tysiąca ludzi, co to znaczyło dla takiego świętego Pawła? Tysiąc ludzi, tak? Dla mnie to jest jedno kliknięcie. Czujesz? Jedno kliknięcie. Święty Paweł musiał schodzić sandały. Jezus powiedział, że będziemy robili większe rzeczy nawet niż On. Żyjemy w epoce robienia większych rzeczy niż Jezus. Wiecie, dzisiaj żyją ludzie, którzy są, ich poznanie, namaszczenie, wewnętrzna siła są tysiące razy większe niż apostołów. Dzisiaj żyją na ludzie. Po prostu. Wielu z nas tutaj na miejscu ma większe sukcesy ewangelizacyjne niż apostołowie. Niektórzy. Profesor no Andrzeja, on tylko Piotra przeprowadził do Jezusa. Rozumiem? Posłuchaj. Masz potężną rzecz w sobie. Masz potencjał Boży. Nie ma ludzi lepszych i gorszych. Nie ma takich ludzi w Królestwie. Nie ma wielkich, mega usługujących, których potężnie działa Bóg. Ci wielcy usługujący, przez których działa potężnie Bóg, to są ludzie, którzy się dali udrożnić. Oni się dali udrożnić, rozumiesz? Dali się udrożnić. Wzięli swoje dusze na warsztat i dalej się udrożyć. I koniec. To zwykli ludzie. Zwykli ludzie, tacy jak Ty i ja. Podjęli decyzję, że będą nieść przebudzenie. Stanie, proszę. Chciałbym, żebyśmy zgodnie z naszą wiarą przychodzili do Boga, żebyśmy...